POGO, czyli podcast o grach obezwładniających. Odcinek czwarty. Najnowszy podcast o grach obezwładniających to rozmowa ze studiem Mutated Byte i jego przedstawicielami Kamilem Pręciukiem i Grzegorzem Olifirowiczem. Temat? Postępy w pracy nad ich flagowym dziełem, czyli Shadow Assassin a także o Magic Leaf, czyli efektowi nudy i chęci tworzenia. Przenieśmy się teraz do świata waszego projektu, czyli Shadow Assassin. Co tam nowego w świecie morderców, zabójców i tym podobnych grzeszników? Wypuściliśmy jakiś czas temu, to znaczy na początku miesiąca, czyli na początku września wypuściliśmy Awaritię. To jest kolejny dział przygód Asasyna. Jest tam pięć poziomów w, w tym rozdziale i patrzymy, czy ludzie chcą w to grać. Czy im się to podoba? I motyw jest taki, że ten rozdział już jest płatny, już jest do kupienia w tym momencie za 2,99 zł. Dobrze mówię? Tak, no złotych dodajemy Złotych, 2,99 zł. Tak, więc można sobie, przychodząc z gry, jeżeli przejdziemy trzy pierwsze darmowe rozdziały, taki powiedzmy trening, uznamy, że chcemy grać dalej, mo można sobie to dokupić i, i pogrywać. No, ja miałem ten twardy, że daliście mi pograć za darmo, ale spodobała mi się głównie ta zmiana miejsca, stylistyki, bo te pierwsze poziomy no, zapowiadają podobną rozgrywkę w lochach, ale potem się okazuje, że przenosimy się na powierzchnię, która diametralnie już inaczej wygląda i rządzi się trochę innymi prawami. No tak, więcej tak. O tym. tak. tam Szczególnie w pierwszej misji w Avariti jest tak, że mamy dość obszerne miasto, patrolowane przez oddziały krzyżackie, które musimy krótko mówiąc wyeliminować i tutaj to, co mówisz, czyli ta zmiana najbardziej widoczna, to jest nieliniowość, to znaczy to w którym miejscu, załatwimy którego strażnika, w jaki sposób, to zależy już tylko od nas. E, mamy po prostu cel, który musimy zrealizować, a jak on zostanie zrealizowany, to już droga wolna. Tak. <śmiech> Koniec wątku. Jak to od strony programowania właśnie wygląda? No bo mieliśmy te lochy i one były prostsze do zrobienia, czy miasto jest prostsze do zrobienia? Czy to jest tak samo, tylko się różni wyglądem? W nowej paczce chcieliśmy dodać jak najwięcej nowych Wyszeć. rzeczy, nowe nowe urozmaicić nowe. to wszystko, więc tak naprawdę każda, każdy poziom w tej paczce to było programowanie czegoś nowego, czyli nowe zagadki, e, czy chociażby sama walka, bo teraz walka wygląda trochę inaczej z tymi kolejnymi przeciwnikami, mają nowe jak gdyby funkcje, nowe abilities, i cały czas się tego trzymamy, że kolejne chaptery jakby wrzucają nowe rzeczy do całej rozgrywki, wrzucają nowych przeciwników, nowe zagadki, więc cały czas jest to programowanie na bieżąco. Nie jest to już układanie z klocków, tak jak to było w <śmiech> <śmiech> pierwszym treningu, tylko dodajemy nowe rzeczy i urozmoicamy to. Właśnie, same zagadki tam się spodobało, że można nawet trafić na popularnego malucha wśród nich. Czyli w zagadce, gdzie rysujemy palcem po, po ekranie. Planujecie jeszcze jakieś inne, nowe zagadki? Czy to już jest ten pakiet, który będzie się powtarzał? Czyli powiedzmy przesuwanie klocków, przesuwanie kulki, e, malowanie po ekranie, czy ciągle jeszcze macie w zakamarkach te, takie, że przy, nie wiem, piętnastym poziomie wyskoczy znowu coś nowego? Bo większość tych, powiedzmy, niemobilnych, bo tych się mogę wypowiadać, mówi pan słowo, bo w mobilne to gram tylko waszu. Wasze, ale o tym <śmiech> dalej. To jest zasada, że pierwsze 2-3 rozdziały są rzeczy i potem do 15 powtarza się to samo w kółko, tylko w troszkę innych okolicznościach. Czyli ciągle planujecie zaskakiwać właśnie graczy przy kolejnych e, rozdziałach. No, tutaj jak sam stwierdziłeś masz nowe rzeczy już w tym czapterze, tak? Czyli każdy poziom oferuje coś innego i tak tego chcemy się trzymać. Ja miałem, Czyli... To mogła być taka zmyłka, nie? Pierwszy płatny, a potem a już na kogoś to więcej za to samo. Nie, nie, nie. Trzymamy, trzymamy się cały czas z tego, żeby coś nowego dodawać. Będą się powtarzały niektóre zagadki w kolejnych poziomach, bo niektóre są fajne. I chociażby te mejzy, które, na które niektórzy narzekają, a innym się podoba one powtarzają się też w drugim, w pierwszym chapterze właśnie, po treningu, tylko bardziej urozmaicone, czyli ten poziom trudności jakby też rośnie. I tak samo też układanki, których ludzie może nienawidzą, a może niektórzy lubią, <śmiech> też się pojawiają, ale też zmienione lekko, więc to cały czas będzie jakby, jakby się pojawiało to z poprzednich rozdziałów, ale bardzo często będzie to utrudnione już abyście mieli zachęcić właśnie do kupna za grosze tak naprawdę tego rozdziału, który już bardziej skupia się też na fabule, bardziej jest w tym kwestie wątek fabularny, to czym byście chcieli go zareklamować? Hmm. <grym> <grym> yes, <to sukces. grym> hmm. Czym? E, tak naprawdę jeżeli ktoś grał w Shadow Assassin'a i spodobała mu się gra i chce więcej, to kupując paczkę poziomów tych pięciu kolejnych, dostanie więcej tak naprawdę. Um, czy to pod kątem nowych zagadek, nowych wyzwań, nowych przeciwników, sposobu walki, ale też pod kątem tego, co sam Assassin potrafi. Bo cały czas zdobywając doświadczenie możesz go rozwijać w taki sposób, w jaki chcesz i zdobyć w końcu takie dość spektakularne umiejętności typu teleport, czy typu enrage, który pozwala ci wpaść w tryb furii w czasie walki. To jest dosyć ciekawe zresztą. Więc jeżeli ludzie chcą więcej, jeżeli chcą poznać samą historię asasyńską, jak to się wszystko rozwija, jeżeli chcą dowiedzieć się, jakie są na przykład historyczne podstawy tego, co prezentuje gra, to zachęcamy do kupienia. I można. Z racji tego, że jest to też tania gra, więc... Nie, gra dużo, dużo daje, co ja mogę poświadczyć, chociaż nikt nie musi mi wierzyć. Ale że jesteśmy przy kwestii historycznej, pojawiła się też współpraca, z... ale historia. Czy Możecie coś więcej zrozumieć. Ja nie mówię wątki finansowe, tylko zasady, jak do tego doszło, jak oni podchodzą, czy na zasadzie, że możemy wetknąć swoje dzieło w czyjeś dzieło, czy też patrzą na gry jako właśnie taką możliwość edukacyjną. Z racji tego, że gra jest, po pierwsze nawiązuje do realiów historycznych, jest osadzona w historii i trochę pokrywają swoją fikcją, ale ta baza jest rzeczywiście autentyczna, po drugie nawiązuje też do samej polskości I w związku z tym my od początku chcieliśmy wejść we współpracę z takim podmiotem, który zajmuje się podobnymi rzeczami. Czy e, nie wiedzieliśmy tylko, czy będzie to jakiś podmiot typu muzeum, czy e, producent nie wiem, odzieży historycznej, czy w końcu magazyn historyczny. Padło na magazyn historyczny, udało się podjąć współpracę e, bardzo dobrą, zresztą jesteśmy z niej zadowoleni, ale historią, dzięki której mamy w grze do odnalezienia e, notatki historyczne z e, faktem autentycznymi informacjami z faktami ciekawostkami na temat średniowiecznej Polski, relacji polsko-krzyżackich, życia rycerskiego i tak dalej. A planujecie jeszcze właśnie nawiązanie współpracy z kimś zajmującym się? Czy to już jest temat zamknięty, ta historyczna otoczka? Czy jeszcze, my wiem, marzy się właśnie ktoś od kostiumów, żeby kogoś dorwać? do współpracy, czy to już jest tak, że no próbowaliście i to ale historia była tym rozynkiem, który no, zgodził się na współpracę? Nie, to, to nie jest tak, że się zamykamy, czy um, ograniczamy współpracę. Jasne, że w pewnym względzie tutaj magazynalna historia ma wyłączność z racji tego, czym się zajmuje, um, więc tak długo, jak trwa nasza współpraca z, z nimi, tak będziemy ją kontynuować obie strony są zadowolone, więc czemu nie? Natomiast jeżeli pojawi się czy z naszej strony, czy jakoś z zewnątrz możliwość podjęcia współpracy z kimś, kto tematycznie zajmuje się czymś podobnym, ale de facto wykonuje inną pracę niż my, czy niż, ale historia, to pewnie podejmiemy tą współpracę, bo czemu nie? Obecnie na przykład prowadzimy sporo rozmów z grafikami, którzy też są w jakiś sposób zajarani historycznością, polskością, ale też fantastyką. Poznajemy dużo świetnych ludzi tak naprawdę w tej materii i cały czas się rozwijamy. Nie mogę Państwu powiedzieć. No, rozumiem, rozumiem. to przy którymś kolejnym, kiedy już coś będzie objawione. Ale tak patrząc, to humorystycznie oczywiście mówiąc, to możecie teraz z jakimś naukowym magazynem. No bo jeżeli mamy teleportację i prawda, podnoszenie siły gniewu i magię, to można prawda, artykuł na temat teleportacji wklejać. Magazyn wróżka. O, chociażby. Trzeba, trzeba się rozwijać. Prawda. Albo coś w tym tym. Stu... Bardzo mi się spodobało podczas testów, jak dialogi są prowadzone jak odblokować dalszą część jakby rozmowy poprzez pamięciowo-zręcznościową minigierkę. I bardzo mnie fascynuje, skąd się wziął ten pomysł. Bo zazwyczaj to jest drzewko rozmów, prawda? Wybierz, tą, wybierz tą odpowiedź, w części kończy odpowiedzi i przechodzimy dalej. Ale tutaj jest no, coś więcej, że angażuje jeszcze połączenie z buźkami, no tutaj, żeby nie pomylić z tymi emotikonami, które to Wam powiem ciekawostkami, że słyszeć dla mnie świat filmowy już upada, będą miały własny film. E, no Także co jest logiczne, bo wszyscy prawie używają, którzy korzystają z elektronicznych form komunikacji, ale żeby to był materiał na film, no to już więcej w statkach czy w pikselach ostatnio jak pac -Man. Ale no, wszystko się sprzedaje. Film OLEGO też miał być straszny, a okazał się dla mnie przynajmniej całkiem niezwiemczony właściwie, ale... no, tak, tak, tak. no trzeba zobaczyć. Także wracając do kwestii tych rozmów w waszej grze, skąd się wzięła taka forma, a nie pójście właśnie klasyczną trasą sekcji dialogowych pisanych, bo nie czytanych w tym przypadku. Hmm. Ona no, nie wiecie, tak? <śmiech> <śmiech> samo wyszło. Ja, no, tak. No, tak naprawdę, tutaj Szczepan opracował tę metodę. Dlaczego taka? Dlatego, żeby się trochę wybijać. Czyli, tak jak mówisz, wszędzie mamy drzewka: pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Tak tutaj e, chcieliśmy zrobić coś innego. I tutaj masz coś w stylu takiego przepytywania: albo to by się uda, albo się nie uda, albo uzyskasz wiadomość. Albo nie iść dalej. No, ja bym więc... tak często. Szczególnie przy tym ostatnim etapie, bo to, żeby zaznaczyć podzielone na trzy etapy, czyli od prostego i robi się coraz trudniej i przy końcówce naprawdę już się robi trudno. To mogę poświadczyć. Można też siadać z kartką papieru i sobie zapisywać, tak? Taki... Nie wiem, czy bym można zapisywać. Może <śmiech> kropkami tak nagrywać. E, więc chcieliśmy wprowadzić coś innego i tutaj. E... Akurat w pierwszym chapterze wygląda to tak, że musisz przejść tą rozmowę, czyli nie, nie zostaniesz popchnięty dalej, dopóki ci się nie powiedzie. Musisz też trochę później pokombinować, skąd wziąć to, tą odpowiedź, jak już coś nie poszło i nie wyszło. I tutaj to wygląda tak, że koniecznie musisz to zrobić, żeby przejść dalej. Ale w kolejnych chapterach już kombinujemy, żeby to była opcja forma taka opcjonalna jak gdyby, tak? Czyli jeżeli to by się nie uda, wydobyć jakiejś informacji, to idziesz dalej, ale albo czegoś nie odkryjesz, albo będziesz miał trochę trudniej, albo czegoś nie będziesz wiedział. I wtedy poradnik do internetu. Wtedy ale poradnik. jak coś i przechodzi. E, zaimplementowaliście też pod koniec tego rozdziału, no, że to nie jest zbyt duże zdradzanie, jak tak to powiecie i potem wydna e, wybór. Nie mówimy jaki wybór, ale dajecie graczowi wybór, że może zdecydować, e, co się jakby wydarzy w pewnym sensie, żeby więcej, więcej nie mówić i zaciekawić i to jest kolejna rzecz, która podkreśla to, że bardzo dużo wkładacie w tą grę. Bardzo dużo elementów z tych gier właśnie, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o Diablo 2 czy o Heroes'ach, czwórce. Takich, moim zdaniem, niespotykanych. No ja też nie jestem ekspertem w kwestii gier mobilnych, ale nie przypominam sobie, żebym gdzieś słyszał, żeby ktoś mi mówił, żebym gdzieś czytał, że gra daje jakiś wybór moralny. Co, co, co zrobić? I jak jak myślicie, jak to jest pogodzić te wszystkie właśnie zachcianki z możliwościami? Czy to jest też nieograniczona piaskownica, że tak naprawdę przy wiedzy, przy samozaparciu można zrobić praktycznie wszystko, co się chce, i wszystko, nazwijmy to, z dużych gier, z konsol czy z komputerów i włożyć w grę mobilną? I to by wskazywało na to, że wszystkie inne studia po prostu mają to gdzieś i im się nie chce. I co świadczy na no, Wasz podróż, że Wam się chce i wiecie, czy. Jeszcze coś innego za tym stoi. Chcemy przełożyć tutaj jak najwięcej właśnie rzeczy takich. No, samo założenie było takie, że robimy coś więcej na urządzenia mobilne. Czyli nie dajemy jakiegoś Tetrisa czy ping-ponga. Tak. Jeszcze nie. A może takie gry będą. Znaczy minigry w nie, To nie ukrywam, że może się pojawić. Ale chcemy dać taką grę z wyższej półki na urządzenie mobilne. I dlaczego inne studia tak nie robią? Ano może dlatego, że użytkownicy urządzeń mobilnych są do tego przyzwyczajeni już. Czyli z tym, z czym teraz my się spotykamy, to głównie to, że użytkownicy są już przyzwyczajeni do mikropłatności. Do systemu pay to win, czyli zapłać, a wygrasz. Zapłać, dostaniesz większe, lepsze uzbrojenie. My chcemy odejść od tego schematu. Chcemy dać taką uczciwą mikropłatność w formie zakupu tej gry i tyle. No i teraz tak trochę z tym walczymy też, bo dostajemy informację, że z skoro inne gry są darmowe, to dlaczego ta jest płatna? No, dlaczego nie coś ma więcej no A dlaczego nie ma sklepu z zakupem przedmiotów? A dlaczego nie ma gamów? <głos> Więc użytkownicy są do tego przyzwyczajeni i ciężko ich od wyprowadzić na inną stronę, ale staramy się. Mi się też wydaje, że patrząc na rozwój czy gier mobilnych, czy w ogóle nawet bardziej technologii mobilnych, to już w tym momencie każdy z nas ma mini komputer w kieszeni, który naprawdę jest w stanie dużo wyciągnąć z gier i to się będzie cały czas rozwijać coraz większe możliwości będą miały telefony czy tablety i deweloperzy gier, twórcy gier będą mogli coraz więcej elementów w gry dodawać, żeby nie powiedzieć upychać ale też upiększać te gry rozwijać itd. i moim zdaniem gry mobilne do spółki z całą paczką gier indie, które zazwyczaj są kierowane, chyba najwięcej indyków jest na, na konsolę, prawda? E, Potem, to pokazuje, no, no, bo czuć tak. <laughs> no właśnie, e, a wydaje mi się, że e, już wkrótce może być tyle samo, ile nie więcej, na urządzenia mobilne. Właśnie z tego względu, że będzie coraz więcej możliwości też dotarcia do graczy, e, ale też możliwości technicznych czy technologicznych, żeby upiększać te gry, urozmaicać, dodawać różne nowe elementy i ludzie w końcu zaczną odchodzić powoli od schematu prostych gier, które nie wymagają niczego więcej, jak tylko klikania w jednym miejscu, ewentualnie w odpowiednim momencie, załóżmy. Nie, wydaje mi się, że to się będzie rozwijać cały czas i powoli już w tym momencie widać, patrząc na graczy mobilnych, że rośnie taka fala graczy hardkorowych, czyli tych wczesnych, raz, że wczesnych graczy, dwa, że graczy, którzy grają w mnóstwo gier i też mnóstwo gier poznają i doceniają. I to jest taka nowa generacja, mam wrażenie, graczy mobilnych, która dopiero wzrasta. Wzrasta w zaskakującym tempie, chociaż i tak w porównaniu do skali wszystkich użytkowników um, urządzeń mobilnych, to jest niewielki odsetek ale cały czas rosnący i myślę, że wkrótce będzie więcej gier takich jak nasza, to znaczy bardziej dopracowanych, pewnie zresztą nawet lepszych, lepiej dopracowanych, ale pokazujących nowe możliwości, dających też nowe opcje działania itd. itd. Że nie będą to tak proste gierki w stylu, nie wiem, weźmy starą konsolę bazarową, gdzie mamy 900 gier w jednym i przerzućmy je na telefon, dodając tylko lepszą grafikę. No, niekoniecznie. To znaczy, to w tym momencie jest gro gier tak budowanych, ale mam wrażenie, że będzie coraz więcej ambitniejszych tytułów. W Polsce to zresztą widać też bardzo dobrze, bo nie tylko deweloperzy tacy duzi, nazwijmy to, typu jakiś CD Projekt czy Eleven Beat Studio. Oni umieszczają swoje tytuły w wersjach mobilnych, ale też deweloperzy, którzy celują bezpośrednio na swoje gry na urządzenia mobilne, też starają się robić te gry coraz bardziej dopracowane graficznie, ale też storytellingowo. Czy pod względem samej grywalności. No tutaj była taka gra e, polskiego studia e, Sparta Hero, czy Historia Sparta, co, coś takiego. Tak czy inaczej, e, była właśnie zrobiona w ten sposób, że nie była to prosta rozgrywka, to naprawdę wymagająca z przepiękną grafiką. A też nie na każdym urządzeniu e, działała, więc. E, automatu odpadło im wielu użytkowników, wielu potencjalnych klientów, ale ci, którzy zagrali na pewno to docenili, bo gra swojego czasu była dosyć słynna, jeżeli chodzi o mobilki, więc też mi się wydaje, że nawet polski wkład w to, żeby rozwijać tę platformę jest dość duży. Dlatego nie, nie słyszałem, bo było na mobilkach. <śmiech> Jezu, to wszystko, wszystko tłumaczy. No, bardzo mi się podoba to, że podążacie pod prąd, bo w tym momencie nie można tego inaczej nazwać, bo stawiacie na takie, a nie inne mikropłatności. Stawiacie na tak rozbudowaną w sensie tych elementów w grę, e, i nie po to, żeby was straszyć, ale ryzykujecie dużo, tak naprawdę, bo to nie jest robienie tego w piwnicy swojej upraszczając, jak to nazwijmy, tylko robienie tego zawodowo, czyli ryzykujecie jakby przyszłością. Wiadomo, że nie zawsze jeden nieudany projekt przekreśla wszystkie inne prace, no to mam nadzieję, że będzie pełny sukces, ale podążacie, wytyczacie nowy szlak. Mnie to zawsze przyciąga i dlatego też kręcę się koło was z koło psiego ogona, żeby to obserwować, bo bardzo mnie to fascynuje, kiedy ludzie robią coś wbrew temu, co się utarło, bo moglibyście przecież odrzeć Shadow Asasyna z tych wszystkich dodatków i sądzę, że też by się sprzedało. No. Może lepiej, tego się na szczęście nie sprawdzi i to grybanie nic nie daje, ale właśnie to takie pójście w swoim kierunku, nie tak jak wszyscy przyjęli, postanowiliście robić coś samemu, stworzyć coś od zera, z pomysłu, z głowy kompletnie, przełożyć to na zera i jedynki i na tym zarobić i zaznaczyć się w świecie gier, co jest Najprościej ujmując po prostu piękne. I ciekawi mnie, co dalej właśnie z Shadow Assassin, na tyle, na ile możecie zdradzić, co dalej z tym światem i ile jeszcze rozdziałów przed nami w domyśle. No bo to się może w każdej chwili zmienić. Hmm, ile rozdziałów? Może, Może się to... nie łowie tematów z pierwszych stron gazet, żeby było, że tylko w tym podcaście się pojawiło, że powiedzieli, że zrobił 99 poziomów, prawda, a potem gra się zawiesza, jak w Pacmanie, okay. ale takie elementy, które możecie po prostu zdradzić. Kamil trzyma szafy, bo programuje. Tak. <głosy> <głosy> Tekst na tabloid. Yy... Może najpierw ile rozdziałów, bo już mamy to w głowie trochę uporządkowane i zakładamy w sumie 5 rozdziałów. Poza treningiem oczywiście, czyli licząc z treningiem, to mamy 6. Ich, tak? Czyli jeszcze cztery wojny mamy matematykanie nie mi... Tak, tak, ty, tak, Jest. tak, dokładnie. Jest. <laughs> czyli jednak nie tak źle. <laughs> czyli ogólnie rzecz biorąc, jeszcze to słowo, to całe doznanie, tak to nazwijmy, nie będzie drogie, bo jeżeli jeden rozdział mamy 2,90, to może następny będzie kosztował 29,99. To już trochę zmieni <laughs> zasadę, ale to będzie, no, nie wiem, tyle ile obiad przeciętny w Lublinie, tak można powiedzieć, całe doznanie, żeby sobie zafundować, To też będzie trwało kilka godzin, no bo ten pierwszy rozdział, o którym teraz mówimy, ten Avaritia, ja spokojnie sobie grałem ponad godzinę chyba pół, około półtorej z 20-minutowym zacięciem się na tej piekielnej kładance e, ukończyłem, także to już i tak niektóre gry są krótsze niż to, te, te, które mają koniec tak w ogóle w tych mobilnych Ale czyli jeszcze cztery, cztery rozdziały cztery rozdziały jeszcze i nie wiem, jak to by się podobała, ja tak szczerze, czy się nie podobała? Znaczy ja zawsze mówię szczerze i jak nie mówię szczerze, to coś musi być nie tak ze mną w tym momencie, ale nie, żeby się zapisało, mm -hmm. bo nie podobała się bardzo właśnie ta zmiana nastroju, bo tam te trzy poziomy wprowadzające, potem wyskakujemy na górę, potem znowu trochę na dół schodzimy i z powrotem na górę, ale każdy z tych podpoziomów... Tutaj. i dyszek coś. No. Ja, spoko. Może tak, Hollywood kupuje prawa do środowisacji, <grymne> ty nie jesteś też Nie ma problemu. E, każdy z tych podpoziomów, no właśnie ma ten taki mały element nowości, że ciągle ja jestem ciekaw, co będzie dalej. I nie w samej warstwie fabularnej, no bo... No chyba, że tam jakiś magiczny zwrot akcji się okaże i... Nie wiem, nie na ja to piszę. Ale ciekawi mnie właśnie z tych elementów rozgrywki, co jeszcze z tego urządzenia mobilnego da się wy, da iście i dacie wycisnąć, to mnie ciekawi najbardziej, czyli taki, nie wiem czy o to Wam chodzi, robicie, żeby to przyciągało, ale to we mnie wywołuje właśnie największe emocje, kiedy pojawia się nowa zagadka, kiedy pojawia się nowy przeciwnik, czy... Tak jak grałem u was w tym bardzo fajnym poziomie podziemnym, kiedy pojawiają się nowe platformy po wykonaniu pewnych czynności i pojawiają się nowi przeciwnicy, żywcem wyjęci jak dla mnie z jakiegoś anime japońskiego. że u innych anim to nie ma, eee, tylko są japońskie. I kiedy ja sobie przeszedłem, a dopiero potem mówicie, że jak się gra słabszą postacią, to może nas zostać zepchniętym z platformy. na mnie to nie, mnie się to nie przytrafiło. I to też taka nowość, która mi umknęła, więc w tym momencie, jak to prawda, zagrałem raz przyszedłem, to chciałbym do tego wrócić, spróbować przejść jeszcze raz, nie mówiąc o tym wyborze, żeby dokonać innego wyboru, bo możliwe, że to będzie miało potem jakiś dalszy wpływ na to, co się e, wydarzy. Także mnie się to bardzo na razie podoba. Jeszcze mam cztery rozdziały, żeby się rozczarować. Ale, e, zobaczymy. Jakby mi się nie podobało, to akurat mam to udowolność, że mógłbym powiedzieć. I uważam, że kontakty buduje się na tym, że się mówi wprost. I jak coś mi nie leży, to po prostu to mówię. A może to wyglądać z waszej strony, że ja się nic tylko ekscytuję, ale tak jest naprawdę. I rzadko kiedy taka gra, taka gra w ogóle jakaś gra mnie tak ekscytuje. pomijam sobie Metal Gear Solid i teraz jak zacząłem The Last of Us, to też jest taki tytuł, który tam po dwóch, pierwszych godzinach jestem zafascynowany, co jeszcze z tego wycisnęli ale wiem, że to też ma już swoje właśnie naleciałości i tu wydaje mi się, że aż tak mnie nie zaskoczył, tak jak wy mnie potraficie zaskoczyć tym, co robicie. I mam nadzieję, że więcej osób też właśnie będzie miało tą świadomość. I czy właśnie idąc do tych dalszych czterech rozdziałów, bo koniec już chwalenia, czy planujecie jakieś duże zwroty akcji, takie, które nazwijmy to wywrócą ten świat, który jest teraz przedstawiony do góry nogami, czy... Nie wiem, z jednej strony chcę. Nie wiem, może, może powiem, ale mam nadzieję, że bo czasem jak coś powiem, to trafiam. E, tak jak była taka anegdotka, moja dziewczyna oszukowała mi, prawda, jakiś prezent. Ja tak właściwie nic nie wskazywało na to i spytałem co, pewnie torbę na konsolę. A ona mówi, tak zbladła no tak. No, więc e, w tym momencie to, co powiem, to najwyżej świetnie. Eee, to jest ten plus eee, ja miałbym na przykład takie wrażenie żeby gra skończyła się tym że gracz eee, po prostu to był sen i budzi się nad tabletu, na którym jest Shadow Assassin eee, ja bym na przykład tak to skończył tą, tą historię, nie wiem jak wyglądać czy właśnie chodzi mi o to, czy jest jakieś takie, takie mocne zwroty akcji, czy chcecie dodać eee, nie tyle, że powagi, ale no, zrobić z tego historię z początkiem środkiem i końcem, która zostanie potem, wzbudzi jakąś refleksję no tak. na tyle na ile możecie powiedzieć co do tego ostatniego zdania to tak jasne gra czy historia w grze jest tak ułożona że po poznaniu wszystkich rozdziałów układa się to w całość i gdy popatrzysz sobie na całą grę na te wszystkie przygody bo każdy rozdział i wszystkie poziomy w danym rozdziale możesz traktować w pewnym sensie oddzielnie ale one razem Prowadzą do pewnego końca, i w grze to co zakładamy, to ym, pojawienie się takich momentów, elementów, o których już mówiliśmy, czyli fabularnych. Nie wiem, czy to można nazwać zwrotów, ale wyborów, takich rozstajów. Albo zrobisz to, albo to, albo pójdziesz tą drogą, albo tą. Ym, czyli tak trochę łatwiej, trudniej, łatwiej, trudniej, ale też niekoniecznie, bo tam są wybory również yy, natury moralnej. Więc ym, niekoniecznie powodujące jakieś zmiany w trudności rozgrywki, ale bardziej zmiany w kontekście tego, co się wydarzy w grze i jak zakończy się historia asasyna. No właśnie, a ile przewidujecie zakończeń? Standardowo dwa, czy będzie tego trochę więcej? I to tak naprawdę innych, a nie na zasadzie, że w tym, nie wiem, będą dwie postacie, a nie trzy na ekranie bo ktoś zginął, a ktoś nie zginął. A pytasz teraz o zakończenie całej gry. Całej gry. Czy, jeszcze, czy dotarliście już do tego tabu i macie jakiś pomysł, czy...? To ja się zatrzymałem na dwóch. <laughs> Dwa są na pewno. Czyli minimum osiągnięte, ale wierzę że jeszcze, jeszcze coś będzie. A przyznajcie się, no bo ostatnio modne jest psioczenie graczy i wywieranie wpływu na twórców, tak jak to miało miejsce przy trzecim Mass Effect. I czy gdyby był taki silny odzew od yy, społeczności graczy, że jednak mogliście coś rozbudować, to myślicie, że zabawilibyście się i dołożyli coś, czy po prostu uważacie, to jest nasze dzieło, to jest, to jest nasza wizja? Albo kupujecie to w cudzysłowie yy, w całości, albo po prostu nie kupujecie i Wam się nie spodobało? Jakie jest Wasze podejście? Są, cały czas słuchamy graczy, jakby. I to, co teraz. Jest, jak wygląda ten Shadow Assassin, to jest też trochę taka praca tych graczy, tak? bo braliśmy pod uwagę to, jak oni uważają, jakby widzieli tę grę, A nie wszystkie opcje, ale te, które wydawały nam się takie bardziej sensowne, wprowadziliśmy już. Czyli nie będzie przyzywania jednorazowych tak jak filozof czuce, ani krobiego poziomu. Blada twarzy. <ślesz> Będzie, może nie będzie, nie wiadomo, ale, ale bierzemy pod uwagę to, co gracze też oczekują od tej gry. Tylko tak trochę też umiarem. Nie wszystko wrzucone, bo już jest jeden przykład takiej gry 3A, gdzie twórcy chcieli zdać wszystko graczom, co, co chcieli właśnie w becie, żeby w finalnej wersji było. No i szczerze powiedziawszy, to nie wyszło. No, dlatego ja sam się zdaniem, że to twórcy odpowiadają za grę i to się zastanawiasz, jaki to tytuł, tak? To możesz powiedzieć, no? no to o czym rozmawialiśmy też wcześniej, Diablo 3. A, ja a 3. No, kiedy grałem tam w betę, to była wspaniała gra, naprawdę mnie fascynowała i piękna mechanika, a później to się wszystko zmieniało, niestety. Jak musisz odebrać to się nie grało? Nie, nie, nie. E, Okej, okay, a. Taka z mojego też trochę poletka, znaczy, bo ja sam jedną nogą brak, drugą w filmach. Czy nie korciło w Was, żeby zrobić na przykład jakieś stawki filmowe, coś w tym stylu, do każdego z rozdziałów, albo zakończenia, żeby było filmowe, czy wszystko na silniku gry po prostu opieracie? się? Co ja nie widzę w tym nic złego, ale czy takie pomysły były, są, no będą teraz ciężko powiedzieć. Na pewno chcemy zrobić filmik promujący, 15-20 sekundowy, który chcemy wykorzystać raz, że jako materiał promo do puszczania... Wszędzie? Wiem, co, choćby Wszędzie, <śmiech> tak. Który też będzie pewnego rodzaju wprowadzeniem w, w świat, może niekoniecznie fabularnie, ale na pewno w same realnie. Dlaczego żałujecie czasu? Że? Dlaczego żałujecie czasu, bo mówisz, że tam 15-20 sekund? Tak? Dlatego, że jest to materiał promocyjny, który ym, ma być docelowo oglądany między innymi, jak głównie nawet, na urządzeniach mobilnych. I zależy nam na czasie, z tego względu, że zależy nam na transferze. <grym <grym tak, witamy w przyszłości, <grym <grym 21 wiek. No niestety, no, ale... Nie, to traktujemy jako materiał promocyjny i jeżeli ten film, który mamy w planach, właśnie ten, o którym mówię, uda się w porządku i zobaczymy, że jest zadowalający i ludzie nas, nas pochwalą tak, i wczytuje się i, i jest oglądany, to czemu nie? Myślę, że da, dałoby radę w pewnym momencie w grze puścić jakiś link czy, czy po prostu zaembedować filmik z, z, z jakąś inną grafiką. A w jakiejś na przykład, co się dzieje, obszar no, to, to przed nami. Tutaj nie widzę przeszkód. E, jedyny jakby warunek taki nadrzędny dla mnie to jest to, jakby to się przyjęło, czyli testowanie działa, implementacja. Test działa, implementacja. To, to jest zresztą taka startupowa modła po <głosy> Mamy skażeni, jesteśmy. Hmm. wirusem. Niewątpliwie. No i przejdźmy do waszego drugiego dzieła, które z mniejszym echem przeszło, ale też warto zwrócić na nią uwagę, przynajmniej moim zdaniem. Przejdźmy do Magic Rift, czyli do... jak To była Fantazy puzzle simulator. Tak Ja to wymyśliłem tak. <śmiech> e, także do tego tytułu, który... Pojawił się nic gruchy, nic pietruchy, nagle jest... I... Uruchamia się tu aplikację też na urządzeniu mobilnym i trzeba przyznać, że wciąga jak jasna cholera. A poza tym jest już, no, to nie jest, przy tych jest całość, czyli tak. po prostu można grać, grać, wyładuje się, załadować tablet czy telefon i grać dalej. Skąd ten pomysł? No przy takiej ilości rzeczy, jakie implementujecie w to no to i tak jest mnóstwo roboty, więc a to, zakładam, też wymagało trochę pracy, żeby zrobić. Wiadomo, tam są postacie żywcem wyjęte z Shadow Assassin. Eee, skąd? Jak? Gdzie? Kiedy? Po co? Kiedy to wydaliśmy? Wydaliśmy to gdzieś w z lipiec, chyba w lipcu, prawda? Chyba, chyba w lipcu. A wynikało to stąd, że... Zajmowaliśmy się w tym czasie, niedługo przed tym, jak wydaliśmy grę, zajmowaliśmy się roz, rozwojem firmy jako firmy. Tam dużo rzeczy było takich stricte biznesowych, też dokumentacji, administracji i tego typu rzeczy. I um, wtedy nasze plany tak wyglądały, że na razie musieliśmy um, odstawić Shadow Assassina i jego rozwój um, taki prężniejszy, na później więc odstawiliśmy. Z drugiej strony też te rzeczy, które mieliśmy do załatwienia, okazały się szybsze niż zakładaliśmy. To się. E... I Magic Rift wziął się w zasadzie stąd, że to będzie trochę płytkie, co powiem, ale wziął się stąd, że chcieliśmy coś po prostu zrobić. Czyli z nudy. No najlepiej. Ale coś zrobiliście twórczego, więc no to jest. jest... E... I w zasadzie to jest chyba. Najlepsze wyjaśnienie, skąd się wziął Magic Rift. No właśnie stąd czekaliśmy z rozwojem Assassin'a, bo takie mieliśmy też plany, żeby poczekać trochę, żeby wakacje hmm, tylko pracować, a nic nie wypuszczać i tak dalej. E, natomiast postanowiliśmy, że kurczę, no to sprawdźmy sobie taką minigierkę, puśćmy ją. No to jest mniejszy tytuł, nie ma co ukrywać, to ten puzzle, tak? E, więc jest to wariacja na temat e, modelu Puzli dobrze znanego, który ubraliśmy w stylistykę asasyńską powiedzmy. No i co? I puściliśmy. A ile tak od momentu narodzenia się pomysłu do wpuszczenia tego w sieć zajęło? Dwa tygodnie. nie Coś takiego z... ekspres. Z... no, ja sobie z... miał już bazę z... jakby tak, tak, prawda, tak, tak, właśnie st stylistyczną, tak to nazwijmy, czy też światową, ale w sumie bardzo niewiele pokazuje to, że no dzisiaj można wciągający tytuł, bo to jest też uzależniające, tak jak Tetris i tego typu rzeczy, to jednak wciąga. Chociaż wczoraj ja myślałem, że zwariuję, no bo ciągle chciało mi się z Google Play łączyć i psychozy dostałem, szczerze mówiąc, a szło mi akurat dobrze i akurat gra mnie nie oszukiwała, dobrze mi ustawiała eee, że tak się i po prostu do, dobrze szło, zganiałem punkty i ciągle musiałem tam dodatkowo, ciągle próbowało się połączyć. Boże, że jak włączyłem połączenie z internetem, to było dalej to samo. Ale to pewnie dlatego, że jak zwykle nie mam tam powiązanego z tym tam, tym tym konta. Ale no było ciężko wczoraj. Bo pierwszy kontakt to był taki, że mi się wyładował sprzęt, bo się grałem, grałem, grałem. Nie mam jakiegoś najlepszego, tam ile z 3-4 godziny czytania komiksów wytrzymuję. Ale grałem, grałem wciągające, muzyka nie irytuje, graficznie fajne. Poza tym, co już Wam psioczyłem, że ten zieleń mnie osobiście nie odpowiada. Ale bardzo mi się to spodobało i to, że ta gra też się rozwija w takim sensie, że postać można rozbudowywać i pojawiają się coraz to nowsze no, postacie, które trzeba usuwać z tego. I czy planujecie coś dalej z Magic Riftem jeszcze robić? Czy on już tak sobie funkcjonuje sam, a sobie po prostu? Jaki jest odzew ogólny względem Magic hmm, Czy Odzew? Rozmawiałem, rozmawiałem niedawno ze swoim znajomym, który w tym momencie jest no, nie wiem, czy mistrzem, bo ty nie masz niestety Google Play. No, ja więc nie zapisujesz, nie zapisujesz swojego wyniku. No muszę przyznać, że mnie zaskoczył mocno, bo zdobył 10 tysięcy punktów już prawie. A tyle nie wpisaliście w kod, że można tak. Nie wiedziałem, że tyle się da, no, ale chyba się da. No i. No właśnie takich kilku fanów ta gra, tak jak on, tak jak właśnie ty, czy, czy, czy inni ludzie, którzy tam się wpisują, a nie wszyscy się wpisują. Więc coś na pewno jakąś grupkę przyciągnęła wokół siebie. I jeżeli chodzi o dalszy rozwój, to jakby nie chcemy też dużo do tej gry dodawać, nie chcemy ją mocno zmieniać, ale jest kilka pomysłów właśnie, chociażby z tym zielonym tłem, które ciebie irytuje nie wszystkich to irytuje więc może opcja wybrania sobie kolorów tego tła byłaby nie głupią opcją więc będziemy każde, ciekawe... każdy kolor za 99 groszy sprzedawać no, to też nie jest głupia opcja dzięki, że podsumowałeś, no. będzie na kurze zgonić no. no zawsze przyjmuję to, co jest. więc jakieś takie bardziej drobne poprawki jak już no i tworzycie własny wszechświat. Szeroko to z wzorem George'a Lucasa, wzorem Tarego z wzorem Stevena Kinga, czy kolejne gry gdzieś z tyłu głowy już się wam kołaczą w tym świecie osadzone, tworząc własne uniwersum, jak to teraz są komiksowe, filmowe uniwersa, że chcecie stworzyć. Czy coś wam chodzi po głowie, czy możecie coś zdradzić, jak, jaka, jaka to by była gra? Od początku mieliśmy taki plan, żeby budować Shadow Assassin jako główną grę najbardziej rozbudowaną, a do niej dohaczać jak gdyby e, mniejsze tytuły. I mamy kilka pomysłów na następne gry. Tylko jak mówię, to nie są już tak duże jak Shadow Assassin. E, mniejsze, no ale w założeniu też y, rozrywkowe takie też, też ciągające. Nie wiem, czy może... No dobra, to to nie zostawne, może. Możemy <grym> tylko lekko tak, no, tak... Będzie tak to polega. gra i będzie polegała na dotykaniu ekranu. Okay. O, właśnie, dokładnie to... Będzie miała coś z Shadow Assassin w podtytule, albo... Będzie... Do, dokładnie. Mieliśmy plan, żeby tam elementy... Y... Dotykanie ekranu. No, <grym> no nie nie ma, nie To już się domyślam, jaka to gra, plus 18. I tam dopiero mikrofon 18 nie Tak nie zdradzając jeszcze dużo, to chcemy przedstawić ten świat z kilku perspektyw. Czyli nie tylko z perspektywy Polaków, ale też powiedzmy z perspektywy zakonu. Możliwe, że tak. I tyle zdradzenia, czy coś jeszcze. Yeah. No i tak już jestem zaciekawiony <śmiech> bardzo w tym momencie. Bardzo, bardzo. No, ale dajmy na to, no kiedyś ta przygoda z tym tytułem się skończy, no bo te pięć rozdziałów głównych powstanie, plus trening, i co, od razu do dwójki? Czy macie jakąś taką myśl, że zmieniamy realia, przenosimy się gdzieś indziej, czy nadal Uniwersum to pozostaje? Czy znaczy, Na pewno chcielibyśmy to w naszych planach. Życie tej aplikacji, życie tej gierki to jest minimum rok, a tak optymalnie to, to by było półtora roku i prawdopod znaczy prawdopodobnie najpewniej będziemy ją przenosić na inne platformy, czyli um, tu się ucieszysz? Konwertować no, na dykta. Na Nie, konsolę. Na Nie, Myślę, Nabity, tak. Ja bym zdał, jeszcze miałbym grać. Okay. Da się to fajnie przerobić w tym sposobie rozgrywki, żeby dało się grać na, czy napadzie na konsolce. Trochę też trzeba przerobić, jeżeli mowa o graniu na, na PC. -cie. Bo jednak myszka niekoniecznie się do tego nadaje, chyba, że nie wiem, podłączyć pada pod, pod PC, -ta, tak? To też. No, jest y kiedyś nie do pomyślenia, a dzisiaj to jest standard. Więc y jeżeli chodzi o nasze jakieś przyszłe kroki z tym, jeżeli już gra będzie, czy w momencie, gdy gra już będzie kompletna i cała, no to przenosimy ją na inne platformy. I w ten sposób. Y z jednej strony bardziej się promujemy, z drugiej strony wydłużamy też życie tytułu, a poniekąd też rozwijamy to uniwersum, które mamy w głowie. Czy są pomysły na dwójkę? No są. So. No dobra, i do, to już zostało. Do tego jeszcze idzie daleka droga, żeby, żeby mówić coś więcej o, o drugiej części, czy, y czy z tym, co mamy mhm. na drogą część zaplanowane. Ale to i też przed Wami niesamowity rozwój, bo jeżeli chcecie przenieść na inne platformy, to wbrew opinii pewnie niektórych osób to nie polega na tym, że bierzemy ten kod i wrzucamy po prostu na płytę Blu-ray, tylko przepisujemy jak pracę do od kogoś, jak się ściągało. przepisujemy, przepisujemy i, do, i uczymy się nowych rzeczy, bo przecież te platformy są, no, wymagają czegoś innego. Na tyle na ile moje pojęcie oprogramu jest w mojej głowie, to to wymaga ogromnej ilości nowej wiedzy. Za tym idzie jasne powiedzmy, nie wiem, lepsza grafika, czy coś, co nie mogliście tutaj zaimplementować, można dodać tam. I wtedy jest Shadow Assassin y, półtora, tak to nazwijmy, ale to jest bardzo dużo i bardzo czasochłonne. Szczerze mówiąc, mnie to cieszy, bo będzie większy zasięg y, tej gry i im większy, tym lepszy. Z drugiej strony powiem, że Choć ja nie jestem mobilnym graczem poza właśnie widą, to dla mnie tablet czy telefon, ja preferuję tablet, jest idealnym miejscem dla tego tytułu. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić na konsolach, może dlatego, że mam przesyt też właśnie tymi mniejszymi gierkami, których bardzo dużo teraz się pojawia w formie pikselowej, tak jak 8-bitowe, 16-bitowe. I właściwie one oferują to samo, w co ja już grywałem, tylko w innej oprawie. I właśnie nie dodają czegoś więcej. Ale może tu będzie właśnie ten plus, że wystawiacie na tę grę plus, czyli to doznanie, które jest kompletne. I w tym momencie tak mi się wydaje, że będzie Wam łatwiej, no bo jeżeli na platformę mobilną tworzycie taki zamknięty twór, który ma w sobie te dorosłe elementy, tak to nazwijmy, czy po prostu z gier konsolowych, komputerowych, pecetowych, to łatwiej jest to przenieść o tyle, że nie trzeba jakby tego wymyślać, że ta gra nie jest pusta, no bo, no nie wiem, jakieś te proste dotykowe, czy nawet wyścigi, no przenieść to na konsolę, no dobra, jasne, da no, radę, będzie inaczej, może i łatwiej, bo ja na przykład wyścigi próbowałem różne grać i to też czekam, może to akurat dla was wyścigi w świecie szadła na koniach albo na znaczy, te luchy na tablecie dla mnie to jest nie wiem, nie mogę tego złapać kompletnie wyścigów te, w, te, w tej formie, ani powiedzmy takiego okręcenia, dla mnie to jest co, coś, czegoś brakuje, jakiegoś elementu prostego rozwiązania, które sprawi, że to się będzie lepiej dost... lepiej będzie się kierowało pojazdem ale że właśnie bardzo duże, czyli to macie zaplanowane już nie wiem, ja nie umiem nawet to określić. Dla mnie to jest kilka następnych lat, no bo to też nie jest tak, że zrobicie sobie, wiem, na PlayStation, na Xboxa, na Nintendo, które pewnie w tym czasie wymyśli coś innego, chociaż z Japończykami pewnie ciężko będzie się dogadać w tych kwestiach, chociaż akurat do konsol Nintendo taka gra pasuje, moim zdaniem, bo trochę ma Zelty i tego typu produkcji, ale oni u, u nas nie wierzą w nasz rynek, co widać po popularności Nintendo w sklepach sieciowych. Ale to naprawdę bardzo dużo i tak nieobraźliwie mówiąc, to przed tobą największym zdaniem, bo ty to programujesz, chyba, że wy w tym czasie nauczycie się i będziecie po prostu zasuwać na trzy głowy, a nie jedną. I może ty już masz tą wiedzę, nie wiem, ale jak z twojego punktu widzenia, jaki? Czy to jest taka góra, tak. że patrzysz, o jest? Czy to jest takie trochę wyżej powiedzmy postawione? Znaczy ten plan też nie jest od jutra, tak? Nie, nie będziemy jutro zasiadać z książkami i z konsolami i nie będziemy sobie programować, tylko to jest jakoś tam oddalone w planach. I mamy też w planach powiększenie naszego zespołu i wtedy to będzie już bardziej osiągalne, będzie szybsze do realizacji, no tylko, że to gdzieś tam w przyszłości. No jeszcze kwestia dogadywania się właśnie z tymi wielkimi firmami, tak to nazwijmy, no bo... Teraz, jeżeli robicie coś dla siebie, tak jak powiedzmy ja, to jest ten plus, że nikt nad wami nie wisi w takim sensie, no działacie w ramach tutaj, w parku technologicznym, ok. technologicznym, ale kiedy dochodzą już te korporacje, które mają swoje genialne różne pomysły, to już może, może być ciężko. I tu jest moje takie pytanie już na końcówkę. czy Chcecie iść całkowicie swoją drogą, czy jesteście gotowi wtedy na ustępstwa, jeżeli oni wam powiedzą, że na przykład to się nie sprawdza po coś tam i weźcie to wywalcie. Tak kolokwialnie już stwierdzenie, czy jeżeli wierzycie w dany element, powiedzmy na przykład, te zagadki polegające na dotykaniu ekranu. Jeszcze powiedzmy na PlayStation 4 to na tym dotykowym padzie można by to w teorii przenieść, może, ale tak jeździć gałką, trochę mogłyby być problemy, nie musiałyby. I powiedzą, wyrzućcie to, bo to się nie będzie sprawdzało. A wy powiecie, że ale my chcemy spróbować, bo może da się to złamać właśnie w jakiś sposób. A my powiedzą, nie, wyrzućcie go coś. I jak uważacie, jakbyście się postawili? Czy będziecie stać na swoim? Czy... Bo problemy na pewno będą tak zawsze, przecież jest, ale jak głęboko po prostu jesteście gotowi walczyć? Wiesz co, to zależy tak naprawdę co powie druga strona, bo już w tym momencie może nie... Tyle z naszego bezpośredniego doświadczenia, ale na tyle, o ile się orientowaliśmy, to nie obędzie się bez jakiejś konfrontacji, to jest raz, a dwa bardzo często ta konfrontacja nie jest tak naprawdę konfrontacją, tylko przymusem dostosowania się. I tak jest przynajmniej, jeżeli chodzi o platformy mobilne. Nie zawsze, ale dużo już ja osobiście słyszałem historii gdzie czy Google Play, czy częściej App Store narzucał jakieś tam rozwiązania, które były standardem, jeżeli chodzi o ich sklepy i o ich kanał dystrybucji. I wtedy, to jest krótka piłka, jeżeli chcesz się znaleźć wśród gier dostępnych na, nie wiem, App Store, musisz albo coś zaimplementować, albo coś zmienić, albo coś wyrzucić, nie wiem, po prostu musisz, nie masz tego wyjścia. No i tutaj wiesz, wychodzisz z pozycji mniejszego gracza, który nie ma tak silnej karty w, w talii, żeby zagrać z czymś mocniejszym i przebić. Musisz się dostosować. Jak to będzie z konsolami? nie jestem w stanie powiedzieć w tym momencie, bo ym, tak naprawdę my się dopiero teraz orientujemy trochę w tym świecie. No, tam Szczepan coś pisał, jakieś maile, co prawda z, z PlayStation Network. Nie potrafię teraz powiedzieć, czego się konkretnie dowiedział. Um, ale, kurczę, tak jak mówisz, pewnie coś, coś będzie do, do zmiany. Na ile to będzie ingerowało w samą rozgrywkę, trudno mi powiedzieć. Może rzeczywiście jedna rzeczy trzeba będzie zastąpić drugimi, a może w drugą stronę i będą tam entuzjaści, którzy powiedzą, kurczę, spoko, to, to się przyjmie, to się sprzeda, tylko umieścimy tam nasze logo i my będziemy po sprawie. O i chyba za łatwo było. <grybuj> <grybuj> chyba za łatwo było. Jednak świat gier też bywa pokręcony. No to ja tradycyjnie życzę Wam samych sukcesów. Na razie się sprawdzam. Praktycznie jestem ciekaw właśnie kolejnych rozdziałów i już na samo zakończenie kiedy następny rozdział będzie można kupić. Mniej więcej. Okolicy Halloween. No, dobry ten. A czyż to, ja, to był motyw jest... przewodny? No dobra, okej. Okay. Na, tym, na tym myślę, że zakończymy. Także wielkie dzięki jak zwykle za rozmowę i miłego kodowania piarowania i projektowania ze Szczepanowi, którego nie ma, tylko się szłędza po świecie. Dzięki za zaproszenie. Dzięki. W świat rozmówców zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu.